8 stycznia 1918 rok, czwarty rok Wielkiej Wojny. Powinno zostać stworzone niepodległe państwo polskie, obejmujące terytoria zamieszkane przez ludność niezaprzeczalnie polską i któremu musi zostać zapewniony wolny dostęp do morza, niepodległość polityczna i gospodarcza. Tak prezydent Stanów Zjednoczonych Thomas Woodrow Wilson widział sprawy polskie w 13 punkcie swojego orędzia zawierającego program pokojowy. Dziesięć miesięcy później, po 123 latach zaborów, Polska wracała na mapę Europy. Kajetan Morawski, pierwszy minister spraw zagranicznych II Rzeczypospolitej, tak wspominał pierwsze dni wolności w Warszawie, czyli 10-11 listopada 1918 roku.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 Jaka ma być Polska po 123 latach niewoli? To pytanie zadawane było chyba przez wszystkich Polaków w 1918 roku. 11 listopada to umowna data narodzin niepodległej. Pod kontrolą władzy, którą można nazwać już Polską, znajdowały się Małopolska i Kongresówka, niewielki w sumie obszar. Co do Galicji Wschodniej były roszczenia Ukraińców, na Wileńszczyźnie Litwinów i Bolszewików, na Pomorzu i Śląsku Niemców, na Śląsku Cieszyńskim Czechów. Zatem jakie ma mieć granice odrodzona Polska? Kto ma nią władać? Istniało kilka ośrodków politycznych. Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego, nazywana pierwszym rządem niepodległej. Dalej Polska Komisja Likwidacyjna, skupiająca różne stronnictwa w Krakowie. Także tymczasowy rząd ludowy Republiki Polskiej, lewicowy w Lublinie. Również Rada Regencyjna z konserwatywną arystokracją w Warszawie. Był Centralny Komitet Obywatelski, skupiający endecje i chadecję w zaborze pruskim. Były także Rady Delegatów Robotniczych na wzór Rosji. Jednak zwycięskie mocarstwa nie akceptowały żadnej z tych struktur. Uznawały Komitet Narodowy Polski z siedzibą w Paryżu, złożony głównie z Narodowych Demokratów z Romanem Dmowskim na czele. Zatem jak skleić te trzy połówki, że odwołam się do literatury? Wizji Polski było kilka, a może jeszcze więcej. Podobno, co światlejsi chłopi umiejący czytać, mówili, że będzie król. Tymczasem po czterech latach Wielkiej Wojny cały świat zjeżdżał do Paryża. Sprawa polska stanęła na konferencji pokojowej w Wersalu.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 Jest w czym wybierać, panie profesorze, tak można byłoby skomentować ten przegląd struktur, które ubiegały się o władzę w niepodległej Polsce, ale po 8 sierpnia 1918 roku, znanym powszechnie jako Czarny Dzień Niemieckiej Armii i po jej kolejnych porażkach, jasne się stało, że klęska państw centralnych jest tylko kwestią czasu. Pierwsi z tej okazji skorzystali mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego, tworząc już 19 października 1918 roku Radę Narodową Księstwa Cieszyńskiego. Czy pana zdaniem jej należy się miano pierwszego rządu, czy też nie? Moim zdaniem wykonała ten pierwszy krok, a ponadto miała bardzo ważne osiągnięcia międzynarodowe, wytyczyła granicę polsko-czechosłowacką. To rzeczywiście trudna kwestia, od kiedy możemy mówić o jakiejś pierwszej zawiązce rządu niepodległej Polski. Myślę, że warto korzystając z tej daty, od której zaczęła Pani, a więc od załamania się ofensywy niemieckiej na froncie zachodnim na początku sierpnia 18 roku, Przypomnieć najpierw te wizje Polski, które tworzyła orientacja, która przegrała właśnie wtedy, na początku sierpnia 18 roku, a przecież była jedną z najsilniejszych orientacji w całym okresie I wojny światowej. To była orientacja stawiająca na odbudowę państwa polskiego u boku Niemiec i Austro-Węgier. Koncepcja trialistyczna, a więc trzeci człon monarchii austro-węgierskiej obok Austrii i Węgier, właśnie jeszcze Królestwo Polskie, miała swoich bardzo wymownych zwolenników w gronie profesury krakowskiej, kontynuującej tradycję stańczyków, wykazując tym samym rzeczywiście wielką lojalność wobec struktur monarchii austro-węgierskiej, ale i, no powiedziałbym, niezwykły brak wyobraźni politycznej, ale przypomnieć trzeba te orientacje. Ona na wcześniejszym etapie rozwoju wydarzeń wojennych, politycznych przyniosła Polsce na pewno wiele pożytku, bo dzięki niej przecież utrwaliła się formacja legionowa. Ona wspierała także te deklaracje, od której cała aukcja dyplomatyczna w sprawie polskiej się zaczęła, czyli akt 5 listopada wystawiony przez cesarza jeszcze Franciszka Józefa i cesarza Wilhelma II w 1916 roku ogłaszający że będzie niepodległe państwo polskie obok Niemiec i Austro-Węgier. Ale ta orientacja przegrała. Nie będzie Polski jako części niemieckiej Mitteleuropy, bo taka była ta szersza wizja, w którą miała się wpasować ta malutka, podporządkowana Berlinowi i Wiedniowi jednocześnie Polska. A zatem pozostawały inne możliwości. No, pierwsza to takie odruchowe, niemal można powiedzieć, tworzenie przyczółków polskiej suwerenności na tym obszarze, który się wyzwalał spod panowania mocarstw rozbiorowych. I rzeczywiście Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego odpowiadała poniekąd już w październiku 18 roku na rozkład władzy centralnej w monarchii austro-węgierskiej, Cesarz Karol I ogłosił decentralizację struktur Imperium Habsburskiego i możliwość brania tej suwerenności w dużym stopniu w swoje ręce przez przedstawicieli poszczególnych narodowości. Jednocześnie uformowała się czeska, czy czeskomorawska rada na tym obszarze, która chciała przyłączyć Śląsk Cieszyński do dopiero budowanego od podstaw, od zera państwa czechosłowackiego. A zatem tu inicjatywa polskich działaczy, na Śląsku Cieszyńskim, gdzie przypomnę większość etniczną stanowili Polacy, sprowadzała się do tego, żeby zorganizować się na tyle szybko, by móc skutecznie reprezentować polskie interesy na tym maleńkim, ale ważnym przecież skrawku ziemi polskiej, jaki stanowił Śląsk Cieszyński. Zaraz obok 28 października powstaje Polska Komisja Likwidacyjna w Krakowie. Tu chodziło już o trochę większy obszar, bo chodziło o Galicję Polskiej Komisji Likwidacyjnej na czele z Ludowcami, na czele z Wincentem Witosem. Nie zabrakło socjalisty Ignacego Daszyńskiego, to był chyba najbardziej zróżnicowany politycznie twór. To prawda, oczywiście, ale istotnie najsilniejszym był PSL Piast, umiejący jak najbardziej współpracować i z prawicą, z przedstawicielami części sił konserwatywnych, jak też z lewicą ze wspomnianą przez panią Polską Partią Socjalistyczną. Tu znów chodziło o to, żeby zorganizować polską władzę, która zastąpi administrację wciąż działającą jednak pod formalnym kierownictwem władz austriackich i przygotować się do przejęcia tej administracji na całym obszarze Galicji. Tu jednakże od 1 listopada Okazało się, że Polska ma rywala na obszarze Galicji Wschodniej, gdzie władze austriackie jakby odchodząc postanowiły raz jeszcze zastosować tę odwieczną zasadę imperiów wszelkich, dividet impera, czyli dziel i rządź, a więc wsparły Ukraińców przeciwko Polakom, dając tajemnicy samoorganizacji ukraińskiej na terenie Lwowa, i możliwość przygotowania zbrojnego do wystąpienia. I ciche przyzwolenie na taki polityczny akt, no w pewnym sensie wojny politycznej z Polską. Oto, czyj będzie Lwów, czyj będzie Stanisławów, czyj będzie Tarnopol. Cały ten obszar stanął w ogniu walk od 1 listopada. Oczywiście zaczęło się wszystko we Lwowie. No a co z największym terytorialnie i najważniejszym symbolicznie obszarem Polski, który znajdował się pod zaborem rosyjskim. Co z zaborem pruskim? To następne pytania, o których zapewne za chwilę musimy porozmawiać. A na ścianach wysokich pasy barwki wyżłobień wyszłobień tej rzeki historia tych brzegów. Cienie drzew powalonych, ślady głazów rozmytych, muł zgarnięty pod siebie wbrew sobie. A hen w dole blasknikły. Ciągle ziemię rozcina, Ziemia nad nim się zrastać zaczyna. obu stron ćwierdzi glina, By zatrzymać go w biegu, Woda syczy i wchłania, lecz żyje. I zakręca, omija, wsiąga, Wspina się pieni, Ale płynie wciąż, płynie wbrew brzegom. Bo źródło, bo źródło wciąż mi. Jaka ma być Polska po 123 latach niewoli? O tym, jak w pamiętnym roku 1918 odpowiadano na to pytanie, mówi profesor Andrzej Nowak. Historia żywa. A propos zaboru rosyjskiego, kongresówka była okupowana przez Niemców. I wydaje mi się, że dość odważnie Rada Regencyjna, która nie wzbudzała w społeczeństwie zaufania, bo przecież była organem utworzonym przez Niemców, proklamowała niepodległość Polski. Chwała Radzie Regencyjnej i oczekiwała, że już niebawem to właśnie Piłsudski stanie na czele niepodległej. I właśnie dlaczego? Bardzo słusznie pani przypomina zdecydowanie pozytywne znaczenie Rady Regencyjnej. Ci właśnie trzej regenci, a więc Kakowski, Lubomirski, Ostrowski, którzy zostali mianowani na to zaszczytne, jak się wydawało honorowe raczej niż realnie polityczne stanowisko przez władze okupacyjne, austriackie i niemieckie, w ramach realizacji aktu 5 listopada. Otóż Rada Regencyjna umiała stopniowo wyswobodzić się z tych krępujących ją ograniczeń okupantów i poszerzała zakres niepodległości Polski na terenie zaboru rosyjskiego. Oczywiście mam na myśli Królestwo Kongresowe. Przypomnę, że ten obszar był podzielony na dwie okupacje, austriacką i niemiecką. Niemiecka ze stolicą w Warszawie i austriacka ze stolicą w Lublinie. I na tak skomplikowanym obszarze, na którym znajdowały się dziesiątki tysięcy żołnierzy niemieckich i dziesiątki tysięcy żołnierzy austriackich, Rada Regencyjna nie tylko przygotowuje się, że tak powiem ideowo do ogłoszenia niepodległości, ale podejmuje bardzo praktyczne kroki. Rządy powoływane w tej końcowej fazie przez Radę Regencyjną doprowadzają do rozpoczęcia formowania regularnego Wojska Polskiego od 12 października. To było kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy przećwiczonych, regularnych, którzy mogli być użyci w walce o wyzwolenie Polski, w walce o jej granice. To było więc niesłychanie ważne, podobnie jak tworzenie rządów coraz bardziej niezależnych od orientacji niemieckiej właśnie takim rządem już całkowicie Odmiennej orientacji był rząd Józefa Świerzyńskiego powołany 23 października. To był rząd de facto narodowo-demokratyczny, a więc związany z tą orientacją, która była już uznana na Zachodzie jako taki pomniejszy, ale jednak sojusznik zwycięskich mocarstw Ententy. Mam tu na myśli oczywiście formację Dmowskiego. Popiół Sucki nie był ulubieńcem elit zachodnich. Jego kariera polityczna w okresie I wojny światowej wiązała go, łączyła niewątpliwie z mocarstwami centralnymi, które przegrały wojnę. No i miał to... lewicowe poglądy. To akurat nie musiało przeszkadzać. Przeszkadzało realnie, że przecież walczył przeciwko Rosji, która była sojusznikiem państw zachodnich w tej wojnie. I oczywiście kluczowy moment, decyzja, by przyjąć jakby nieuchronny wyrok więzienia, internowania w Magdeburgu. I w ten sposób, symbolicznie przynajmniej, zmienić front, stanąć przeciwko mocarstwom centralnym. Ale tak czy inaczej, to niewątpliwie Dmowski i narodowa demokracja, która od początku I wojny światowej stawiała na Rosję i państwa zachodnie, była w lepszej sytuacji dyplomatycznej od Piłsudskiego. Cała, powiedziałbym, umiejętność wykazana wtedy przez polskie elity polityczne polegała na tym, by ponad sporami orientacji umieć, nawiązać kompromis dla dobra Polski. I to się na ogół trzeba powiedzieć z podziwem i szacunkiem dla ludzi tamtej epoki w tych kluczowych dla polskiej niepodległości momentach udawało. Piłsudski zatem pojawia się dopiero 10 listopada z powrotem na scenie politycznej polskiej, zwolniony z internowania w Magdeburgu. I duża w tym zasługa członków Rady Regencyjnej. To prawda, ale oczywiście decyzje podejmowali Niemcy. Niemcy wiedzieli, że w sytuacji wrzenia, które już panowało w społeczeństwie polskim wtedy, kiedy wiadomo było, że Niemcy przegrały wojnę po prostu. Żeby znaleźć jakąś formułę uspokojenia na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką, potrzebne było jakieś bodaj minimum uznawanego przez samych Polaków porządku na terenie Królestwa Kongresowego i Niemcy uznali, że Piłsudski może być jedynym już tylko gwarantem porządku na tym obszarze. Rada regencyjna doskonale zrozumiała to, jak wielkim autorytetem cieszy się już Piłsudski w społeczeństwie, w dużej części społeczeństwa polskiego. Ugoda z Piłsudskim będzie najlepszym rozwiązaniem. Niemcy chcieli wymóc na Piłsudskim, zwalniając go z Magneburga, że ten Otrzyma wolność w zamian za deklarację, iż nie będzie starał się o ziemię zaboru pruskiego. Polska będzie Polską złożoną wyłącznie z zaboru rosyjskiego i austriackiego. Piłsudski rzecz jasna takiej deklaracji nie podpisał, a Niemcom palił się już grunt pod nogami, więc puścili go tak czy inaczej do Warszawy i tam stając na dworcu w Warszawie, następnego dnia został ogłoszony przez Radę Regencyjną wodzem tworzącego się Wojska Polskiego, a wkrótce przejmie pełną odpowiedzialność polityczną za Polskę na tym obszarze z rąk Rady Regencyjnej. Jedzie, jedzie na kasztancie, na kasztancie, siwy strzelca strój, siwy strój, hej, hej, komendancie, miły wojny, Ze wspomnień Bolesława Chełczyńskiego, sekretarza pierwszej rady ministrów II Rzeczypospolitej, na temat rady regencyjnej i pierwszego rządu polskiego w 1918 roku. 11 listopada Polska odzyskała niepodległość. Toteż następnego dnia obudziłem się w wolnej już Warszawie. W tym dniu przybył do stolicy wezwany przez Piłsudskiego z Lublina Daszyński. Zgodził się on natychmiast rozwiązać rząd lubelski z chwilą powstania nowego rządu w Warszawie i podporządkować się Piłsudskiemu. Miejscem obrad i konferencji był wtedy Pałac Kronenberga. Tam właśnie mogłem znowu zobaczyć mego dawnego komendanta głównego. Piłsudski prowadził wówczas rozmowy z przedstawicielami wszystkich stronnic i nawet drobnych grupek politycznych. Przez trzy dni... Pierwsze piętro Pałacu Kronenberga przedstawiało dziwny widok. Główny salon pałacu pełen był ludzi obsiadających wszystkie obite czerwonym jedwabiem o złoconych poręczach, kanapy, fotele i krzesła. Byli to delegaci różnych ugrupowań politycznych. Po tych trzech dniach Piłsudski oświadczył, że mimo wszelkich usiłowań nie potrafił doprowadzić do uzgodnienia poglądów różnych ugrupowań, i wobec tego podejmuje decyzję na własną odpowiedzialność, powierzając misję utworzenia nowego gabinetu Daszyńskiemu. Gdy okazało się, że Daszyński ma trudności w jego sformowaniu, Piłsudski powierzył misję utworzenia rządu Jędrzejowi Moraczewskiemu. 18 listopada państwo polskie miało wreszcie znowu rząd. Równie skomplikowana jak sytuacja polityczna, była sytuacja gospodarczo-społeczna. ziemie polskie zniszczone po okresie kilku lat wojny. No właśnie na ile realna była sytuacja, że cała władza pójdzie w ręce rad? Bo przecież pojawiały się hasła precz z rządami obszarniczo-burżuazyjnymi. Rzeczywiście musimy o tym pamiętać, że na wschodzie trwał i przybierał bardzo ofensywną już postać jesienią 18 roku. Ferment bolszewicki. Działała jeszcze niesformalizowana, dopiero w grudniu powstanie formalnie komunistyczna Partia Robotnicza Polski, ale działała ta formacja pod postacią towarzyszy SDKPL-u, socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy, z jej przywódcami takimi jak Dzierżyński czy Marchlewski, a ich hasła były jednoznaczne. Polska ma być kolejną republiką sowiecką, tworzy się od października 18 roku Front Zachodni Armii Czerwonej, który miał obalić, jak Stalin to określił, ludowy komisarz do spraw narodowości w rządzie sowieckim wtedy, to cienkie przepierzenie, które dzieli Rosję sowiecką od niemieckiego proletariatu. Na tym miała polegać cała jakby strategia bolszewików połączyć siły komunistów rosyjskich z niemieckimi, a to co pomiędzy zgnieść usunąć. W ślad za Armią Czerwoną szedł Polski Komitet Wojskowo-Rewolucyjny, Rew Wojen Sowiet, czyli namiastka rządu komunistycznego dla Polski. I rady rzeczywiście powstawały w wielu pomniejszych ośrodkach w kongresówce. I jako odpowiedź na to zagrożenie powstawały także lewicowe, choć niekomunistyczne. I oczywiście nieskierowane przeciwko Polsce siły skupione wokół przede wszystkim zwolenników Piłsudskiego powołały jeszcze przed powrotem Piłsudskiego do Warszawy pierwszą namiastkę rządu na terenie kongresówki, rządu alternatywnego wobec tej władzy Rady Regencyjnej. To był oczywiście rząd lubelski, tymczasowy rząd powołany 6 listopada w Lublinie pod przewodnictwem Ignacego Daszyńskiego, a ten rząd radykalnie lewicowy, jednocześnie stojący na gruncie niepodległego państwa polskiego, a nie żadnej Republiki Sowieckiej, miał odciągnąć żywioły radykalne od idei komunistycznych. I w taką rolę w dużym stopniu ta orientacja chyba spełniła, bo jednak rady, czyli Sowiety, na ziemiach polskich nie przyjęły się inaczej niż na Ukrainie, na wschód od Polski. W tym samym czasie, kiedy powstawał w Lublinie tymczasowy rząd Ludowy Republiki Polskiej na czele z Daszyńskim, właśnie dlaczego na wiecu chłopskim w Tarnobrzegu powołano do życia chłopską republikę tarnobrzeską, chociaż została dość szybko spacyfikowana? Chłopi byli podzieleni, jeśli idzie o ich orientację i świadomość polityczną wtedy, Dwie główne partie chłopskie działające na ziemiach polskich to PSL Piast przeważający absolutnie na obszarze Galicji na czele z Vincentem Bitosem reprezentował orientację zachowawczą, umiarkowaną jeśli idzie o program społeczny, a jednocześnie zdecydowanie patriotyczną, niepodległościową. PSL wyzwolenie silniejsze w Królestwie Kongresowym, głównym działaczem był Stanisław Tugut, było formacją o wiele bardziej lewicową, mocniej antyklerykalną, zdecydowanie nastawioną na zerwanie z tradycjami dawnej, szlacheckiej Polski, i jakby ta walka między tymi dwiema orientacjami no, odzwierciedla rozdarcie duszy chłopskiej na progu niepodległości. Barwnie opisał tę sytuację Witos w swoich pamiętnikach. Przypomnijmy, że Witos był przewidziany na jednego z ministrów rządu w Lublinie, tego rządu daszyńskiego. Przyjechał do Lublina i uznał, że ten rząd jednak nie reprezentuje całej Polski, że to jest tylko lewicowy odłam. A on, Witos, chce współuczestniczyć w takim rządzie, który będzie reprezentował całość sił politycznych, społecznych w Polsce. Wycofał się z tego rządu i dlatego de facto rząd Daszyńskiego nie miał żadnych szans przetrwania, tylko jako siła lewicowa. Ale Witos, wracając z Lublina, no właśnie opisuje jak zetknął się z chłopami na tym obszarze, którzy traktowali załamanie władzy okupacyjnej austriackiej jako okazję do wyrównywania rachunków społecznych, do rabowania lasów, do niszczenia mienia, które należałoby potraktować jako mienie narodowe. Witos próbował powstrzymywać przed tym swoich rozmówców, ale ci odpowiadali, że tyle lat za nami pognębienia społecznego, musimy wziąć ten rewanż wreszcie, skoro jest okazja. Witos niezwykle ubolewał nad tym nastawieniem i fakt, że to jednak jego orientacja przeważyła wśród mas chłopskich, a stało się to niepodważalnym faktem w 1920 roku, kiedy chłopi nie poszli za hasłami zemsty klasowej, które podsuwali bolszewicy idący na Warszawę, ale stanęli w szeregach armii polskiej i obronili Polskę. Przecież w swojej masie to oni tworzyli żołnierzy rekrutów, którzy bronili Warszawy, Bronili Zamościa, bronili Płocka. To właśnie jest jedna z głównych przyczyn tego, że polska niepodległość utrzymała się. Dużo mówimy o Galicji, dużo mówimy o kongresówce, ale przecież zabór pruski nie był w tym względzie, że się tak wyrażę, nie my, choć działalność organizacji politycznych była tam chyba trudniejsza. Ale już 5 października 1918 roku Wacław Sejda, który był przewodniczącym Koła Polskiego w niemieckim rajstagu, zażądał, żeby Rzesza uznała prawa Polaków do niepodległego państwa. Mogę sobie wyobrazić, ile to emocji i oburzenia wywołało wśród niemieckich deputowanych, ale działał tam już przecież tajny Centralny Komitet Obywatelski. Zatem i Wielkopolska, zabór pruski przygotowywał się do niepodległości. Jak najbardziej i był pod tym względem jednym z pierwszych punktów wyłaniającej się stopniowo mapie politycznej Polski. Tak jak pani powiedziała już na początku października powstający Centralny Komitet Obywatelski i posłowie polscy w Reichstagu deklarują, że uznają się za obywateli państwa polskiego na tym obszarze pruskiego zaboru, którego Niemcy przecież za żadną cenę nie chcieli oddać. Dlatego wiadomo było, że tu bez walki się nie obejdzie i Poznaniacy potrafili pokazać, mówię w skrócie Poznaniacy, bo przecież nie chodzi tylko o samo miasto Poznań, ale o całą Wielkopolskę, a także o, to trochę odrębna historia, ale trzeba ją także od razu tutaj wymienić, Polacy na Górnym Śląsku zdecydowali się na wystąpienie zbrojne, żeby do Polski dołączyć. To jest ta wspaniała epopeja, która zaczyna się czynem zbrojnym w końcu grudnia 18 roku, zwycięskim powstaniem Wielkopolskim, no a potem od 19 roku aż do 21 roku seria trzech powstań śląskich, która także wpłynie na to, iż większa część tego, co najcenniejsze na Górnym Śląsku, a więc hut i kopalń, znajdzie się po stronie polskiej. Ten wysiłek rozpoczęty już de facto właśnie w październiku. 18 roku od działań politycznych, o których Pani wspomniała, ten wysiłek wiąże się ściśle jednakże może nawet najważniejszym w sensie politycznym frontem walki o Polsko, jej kształt, o jej oblicze. To jest oczywiście dyplomacja u boku zwycięskich mocarstw zachodnich na rozpoczynającej się od stycznia 19 roku konferencji w Paryżu-Wersalu dopiero miały się kwestie granic Polski rozstrzygnąć za zgodą zwycięskich mocarstw. I tam będzie front szczególnie twardej walki o to, jak te granice będą miały przebiegać. Panie profesorze, a nie zakładał pan takim scenariuszu, co by było, gdyby, że mogło dojść do wojny domowej? Ten stopień zrozumienia, że jest coś ważniejszego od partyjnych ambicji, wtedy, w tamtym momencie, bo nie zawsze, tak jak wiemy, w historii Polski było, ale wtedy Doskonale odzwierciedla dość operetkowy przykład nieudanego puczu przeprowadzonego 4-5 stycznia 19 roku w Warszawie. Przypomnijmy, zwolennicy narodowej demokracji próbowali aresztować członków rządu Moraczewskiego w Warszawie, aresztować samego Piłsudskiego. To się nie udało, chociaż przejściowo kilku ministrów było aresztowanych. Piłsudski, kiedy dowiedział się o tej próbie, powiedział, że trzeba oczywiście zwolnić aresztowanych organizatorów puczu. Jeden z nich, książe Ustachy Sapiecha, stał się zresztą potem jednym z najlepszych polskich dyplomatów. Piłsudski wiedział, że to nie jest czas na jakieś rewanże, rozgrywki, tylko właśnie po tym nieudanym zamachu swoich przeciwników politycznych zrozumiał, że konieczny jest kompromis i owocem tego kompromisu był rząd Paderewskiego, powołany dziesięć dni później. Tak właśnie Polacy umieli przejść ponad swoimi emocjami, ponad swoimi ambicjami do porządku dziennego, by razem budować Polskę w tamtych najtrudniejszych warunkach. Abstrahując od zniszczeń wojennych, abstrahując od toczących się wciąż działań wojennych, trzy zabory to były trzy systemy gospodarcze, trzy systemy prawne, Przypomnijmy, że w Galicji obowiązywał lewostronny ruch na drogach, taki jak w Anglii i ruch pociągów. Wyobraźmy sobie skleić teraz te linie kolejowe w zaborze rosyjskim, w dodatku szersze tory niż gdzie indziej. To są takie symboliczne przykłady tego, jak gigantyczna praca była do wykonania, by stworzyć jedno państwo. Zastąpić cztery kodeksy karne, które obowiązywały na terenach jednoczonych w państwie polskim, zastąpić kilkanaście różnych walut kursujących w obiegu wtedy na ziemiach polskich, jedną walutą, tą pierwszą walutą była marka polska, zanim powstanie złoty, to pokazuje, ile rzeczy robiono wtedy i jak bardzo ten ogrom zadań potrafił zmobilizować Polaków do tego, żeby Polska była, zamiast, żeby było polskie piekło. Nie rzucim ziemi, skąd nasz grud nie damy powrzeć mowy, Polski naród, Polski lud, Królewski szczepiasto. od 1917 roku Komitet Narodowy Polski z siedzibą w Paryżu, początkowo w Lozannie, składał się głównie z przedstawicieli Endecji. Tam w Wersalu Roman Dmowski był tym najbardziej widocznym przedstawicielem tego ugrupowania, ale był tam też Ignacy Paderewski, pianista, który bardzo zasłużył się w popularyzacji sprawy polskiej, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. No właśnie, ja na początku powiedziałam, że padły tam w Wersalu takie słowa, nasi kłopotliwi przyjaciele Polacy. Powiedział to prezydent Wilson. Rzeczywiście musiało się tam sporo dziać. Przykład opór premiera Wielkiej Brytanii wobec sprawy polskiej. Czy tutaj global polityk decydowała? Musimy uświadomić sobie, że o ile padły jeszcze przed zakończeniem wojny deklaracje, wiążące właściwie deklaracje polityczne ze strony mocarstw zachodnich, co do tego, że musi powstać Polska niepodległa, to nie należy, nie powinniśmy odczytywać tych deklaracji jako takich, które gwarantowały Realną niepodległość Polsce opartą na sile odbudowanego państwa polskiego. Ta niepodległa Polska, o której mówił prezydent Wilson w 13 punkcie swoich słynnych 14 punktów, które miały stać się podstawą jakby nowego porządku światowego. Przypomnę, w owym 13 punkcie mówił Wilson o powstaniu niepodległej Polski z wolnym dostępem do morza. Wilson nie rozumiał bynajmniej pod tym powrotu Pomorza do Polski, rozumiał i tak wielu to odczytywało, po prostu swobodę żeglugi przez neutralizowaną Wisłę, możliwość dopłynięcia do morza przez tereny niemieckie. I z wizją Polski małej, całkowicie zależnej od łaski zwycięskich mocarstw, a jeszcze bardziej zależnej od łaski mocarstw, z którymi Polska miała nadal sąsiadować, czyli Niemiec i Rosji, walczyli każdy na swój sposób. Dmowski i Piłsudski, bo to oni byli dwoma głównymi graczami. graczami. Różnymi drogami, bo tak, Dmowski uważał, że trzeba przekonać zwycięskie mocarstwa zachodnie do tego, że Polska silna jest potrzebna w europejskim porządku politycznym. Dmowski mógł liczyć właściwie tylko na zrozumienie u jednego partnera, którym była Francja, bo dla Francji czytelne było, że jeżeli nie ma Rosji, o którą mogłaby się Francja oprzeć na wschodzie, Tradycyjnie Francja patrzyła na Rosję i dzisiaj w XXI wieku też, no ale w roku XVIII nie bardzo było wiadomo jaka to jest Rosja, przeważali bolszewicy, wojna domowa już się zaczęła w Rosji. I w związku z tym Polska miała być, jak mówili Francuzi, en allié de remplacement, czyli zastępczym sojusznikiem na wschodzie. Będzie blokował Niemcy od wschodu. Francuzi bardzo takiego sojusznika potrzebowali. I mówili jeszcze w 17 roku, że Polska będzie wielka, silna i bardzo silna nawet. O to akurat mówili wszyscy, tylko że te słowa nic nie znaczyły. Takie patetyczne słowa o wielkiej, silnej Polsce, to przypomnę, najmocniej będzie wypowiadał w 1944-1945 roku Józef Stalin. A więc Francuzi tak, mieli interes w tym, ażeby umacniać Polskę, ale granicą tutaj była nadzieja Francuzów na to, że Rosja się odbuduje. I w takim razie Polska nie powinna zbytnio uszczuplać przyszłych praw Rosji. Popierali Dmowskiego w jego staraniach o Pomorze, o Śląsk, rzecz jasna o Wielkopolskę. Natomiast nie byli skłonni bezwarunkowo udzielać poparcia programowi polskiemu na wschodzie, który Dmowski także w Wersalu przedstawiał. Z drugiej strony mamy Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone. Wielka Brytania na czele z premierem Davidem Lloyd Georgem, liberalnym politykiem, była nastawiona na prostą kalkulację geopolityczną. Na obszarze Europy Wschodniej Wielka Brytania ma tradycyjnych partnerów, a to jest Rosję i Niemcy. Siła gospodarcza Niemiec i handel z Rosją to jest podstawa pokoju i gospodarczego rozwoju Europy. Tak patrzył na to, podkreślał to Lloyd George. Polska, którą odbudowuje się poniekąd ze względów moralnych, nie powinna w tym przeszkadzać. Powinna być jak najmniejsza, żeby nie przeszkadzała ani Niemcom, ani Rosji. I żeby dzięki temu, iż i Niemcy i Rosja pogodzą się z taką malutką, jak najmniejszą Polską, mogła Europa ustabilizować się politycznie, no bo to od zgody Niemiec i Rosji na nowy porządek europejski zależy to, czy będzie on stabilny, czy nie. Przy takim nastawieniu oczywiście Lloyd George musiał znaleźć się zupełnie po drugiej stronie barykady niż premier francuski Georges Clemenceau, który chciał narzucić siłą pokój, który upokorzy Niemcy, który pozbawi siły Niemcy. Lloyd George okazał się silniejszy w tej rozgrywce, miał więcej atutów i cieszył się do pewnego stopnia poparciem prezydenta amerykańskiego Wilsona. Ten oczywiście nie był entuzjastą silnych Niemiec, ale zgadzał się z tym, że, krótko mówiąc, Polska, żeby była stabilnym krajem, powinna być jak najmniejsza, a żeby właśnie nie przeszkadzać silniejszym. Wilson wyobrażał sobie przyszły pokój światowy, jako pokój oparty na organizacji międzynarodowej, Lidze Narodów, dzięki której inne, mniejsze, malutkie nawet państwa, i większe i średnie nie będą w ogóle miały siły zbrojnej, a więc ich bezpieczeństwo będzie oparte wyłącznie o gwarancje nadane przez Ligę Narodów, na straży których to gwarancji będą stały armie tylko kilku mocarstw, a więc Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, pewnie Niemcy i Rosja kiedyś dojdą do tego koncertu mocarstw, które będą gwarantowały stabilność systemu Ligi Narodów. No oczywiście i tu nie było miejsca na silną Polskę. Tu było miejsce tylko na Polskę, jaką opisał trafnie Dmowski, bez dostępu do Bałtyku, bez Pomorza, bez Śląska, bez Poznania, bez Wschodniej Galicji, bez Wilna, na wschodzie kończącą się koło Brześcia Litewskiego. Polskę złożoną z niecałego Królestwa Kongresowego i Galicji Zachodniej. Takie można powiedzieć 180 tysięcy kilometrów kwadratowych i gdzieś 18 milionów mieszkańców. Oczywiście taka kadłubowa Polska nie mogłaby być naprawdę niepodległa. Cała istota tego, co rozegrało się od listopada 18 roku do października roku 20, to znaczy do momentu zakończenia działań wojennych w wojnie z bolszewikami, Polegała na tym, że Polska wyszła z pułapki tego rodzaju wizji małej, podległej, zależnej wyłącznie od silniejszych Polski. Pułapki, na którą zastawiała dyplomacja zwycięskich mocarstw, nie Francji, ale mocarstw anglosaskich, wierzących, że na wschodzie Europy w istocie jest miejsce dla dwóch blokujących się nawzajem wielkich imperiów, Niemiec i Rosji. A Polska w tym nie powinna przeszkadzać. Efektem tej walki o granice zachodnie stał się ten rezultat, który znamy a więc Wielkopolska jak najbardziej wraca do odbudowywanej Polski. Pomoże także, ale nie całe, bo jednak wielkie rozczarowanie spotkało bardzo dużą część opinii publicznej polskiej w momencie, kiedy Lloyd George przeforsował wbrew wcześniejszym ustaleniom, wydzielenie Gnańska jako wolnego miasta z terenu, który miał być przyznany Polsce. Lloyd George przeforsował także, iż sporne terytoria na pograniczu Prus Wschodnich należących do Niemiec i Polski, więc na terenie Warmii i Mazur będą poddane plebiscytowi i że nie zostanie przyznany Polsce Śląsk, ale także o przyszłości tego regionu rozstrzygnie plebiscyt. A więc dlatego właśnie powstania śląskie odegrają tak istotną rolę, by wzmocnić, zmienić jakby decyzję co do Śląska, wzmocnić szanse polskości. A więc taki rezultat, no można powiedzieć mieszany, jeśli idzie o granice zachodnie. Ktoś może się żachnąć, no to może trzeba się było obrazić na mocarstwa zachodnie, może trzeba było walczyć dalej samemu. Otóż Polska nie odzyskała całkiem sama niepodległości i całkiem sama nie mogła jej obronić. W dziedzinie granic wschodnich jednakże sytuacja wyglądała inaczej. Państwa zachodnie bowiem zwycięskie mocarstwa Ententy po pierwsze nie uzgodniły tutaj polityki między sobą, to już osłabiało ich możliwości, po drugie nie miały realnego wpływu na to, co się dzieje za wschodnią granicą Polski. Otóż Polska w granicach blisko 400 tysięcy km kwadratowych stała się jednym z największych państw europejskich, szóstym co do wielkości i pod względem terytorium i pod względem ludności. Państwem, które umiało błyskawicznie zorganizować swoje siły do przetrwania, a pod tym względem zadania były gigantyczne. Historia Żywa. W kolejnej audycji wrócimy do naszej podróży w odleglejszą przeszłość, do wieku XV, w którym Polska prowadziła walkę z krzyżackim zagrożeniem. Zapraszam serdecznie. Zapraszał profesor Andrzej Nowak. Wszystkie audycje cyklu Historia Żywa znajdą Państwo na stronie internetowej polskieradio.pl ukośnik 1. Polecam. Dorota Truszczak, do usłyszenia za tydzień po godzinie 14. .00.